Radioterapia. Wszystko jest bez sensu. Jak często powtarzasz to zdanie? Ile razy zdarzyło Ci się, że masz poczucie totalnego braku sensu swojego życia? Nie musi to znaczyć, że masz depresję czy jesteś osobą o wyjątkowo malkontenckim charakterze. Niewiara, że to co robimy i do czego dążymy nic nie znaczy jest charakterystyczna dla coraz większej liczby ludzi. A mowa tu o ludziach marudnych. Jest ich coraz więcej, ale tak naprawdę nie lubimy osób marudnych. Dlaczego? Na ten temat porozmawiam z Agnieszką Żydonis, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ta bądź ten znów narzeka. Wtedy myślimy o osobie, która wciąż powtarza, że wszystko jest beznadziejne, i życie do niczego rozsądnego nie prowadzi. Po rozmowie z taką osobą mamy ochotę uciec od niej jak najdalej, bo mamy po prostu poczucie, że dosłownie wysysa z nas energię. Tymczasem ona naprawdę może mieć problem, który wbrew pozorom może być bardzo łatwo rozwiązać. Warto też pamiętać, że takie zachowania zdarzają się każdemu, ale wady zawsze łatwiej dojrzeć u innych. A dlaczego życie nie ma sensu? Dlaczego narzekamy? Powody, dla których życie wydaje się być pozbawione celu, mogą być najróżniejsze od poważnych problemów, z którymi trudno poradzić sobie samemu po jakby się wydawało błahe problemy takie jak defekty skóry, bądź też nieumiejętność odnalezienia się w grupie. Bardzo często jest tak, że ludzie w momentach kryzysu czy też braku motywacji mają właśnie tendencję do narzekania, mają taką potrzebę wygadania się i tym samym tak naprawdę obrabiają dany problem. Pozwala to na przyjrzenie się danej sprawie z wielu stron i na zrozumienie sytuacji. Krótko mówiąc, narzekanie może być rodzajem diagnozy, która pozwala określić, co jest złe, dlaczego tak jest i jak być powinno. Czy zatem narzekanie jest potrzebne? W pewnych sytuacjach tak. Myślę jednak, że jest to takie narzędzie, którego nie wolno nadużywać. Po okresie takiego marazmu, kiedy już narzekanie spełniło swoją rolę i wiadomo, co jest do naprawienia, wskazane byłoby myślenie w sposób ukierunkowany na rozwiązanie, czyli y, należy zrobić to i to i zmienić marudzenie i narzekanie w działania prowadzące do określonego celu. Jak y, radzić sobie z narzekaniem? Ważne jest to, aby trzymać dystans. Dystans do problemów nie tylko pozwala spojrzeć na nie z mniejszymi emocjami, ale i często zrozumieć, że nie są one wcale tak dramatyczne, jak się to wydawało na samym początku. Oczywiście są sprawy, które nie mogą być nam obojętne, są problemy, które nie staną się mniejsze i tragedie, o których nie uda się nam zapomnieć. Ale jednak to, co robimy z naszymi przeżyciami zależy od nas samych, czy się poddamy, czy pójdziemy dalej z podniesioną głową, czy też nauczymy się nie przejmować drobiezgami, czy też zrozumiemy, że to, że czasem nam się coś nie udaje, to wcale nie znaczy, że jesteśmy beznadziejni. Warto sobie ustalić priorytety, co jest najważniejsze, co możemy sobie natomiast odpuścić, które obowiązki może przyjąć ktoś inny. I warto postanowić sobie, że pewnymi rzeczami nie wolno się przyjmować, narzucić sobie od czasu do czasu zakaz narzekania i spróbować uśmiechnąć się. Tak po prostu, nawet bez powodu, zamiast wiecznie marudzić bez przyczyny i uśmiechnąć się do siebie, to wcale nie jest takie trudne, wystarczy chcieć i zdać sobie sprawę, że nie wszystkie kłopoty muszą oznaczać koniec świata. Warto też uświadomić sobie, jak bardzo nie lubimy tych, którzy wiecznie narzekają. Czy chcemy więc, aby nas też nie lubili? Raczej nie. Dlatego czasem na pytanie co u Ciebie lepiej odpowiedzieć świetnie niż a wiesz, mogłoby być lepiej. Radioterapia